Minęła 22. Marcin Kowalski i Magdalena Skajewska. Dobry wieczór. Zapraszamy na nasz wieczorny magazyn. Polska i świat. Stany Zjednoczone są gotowe do wznowienia ataków na Iran, deklaruje Donald Trump. Przyszłość negocjacji pokojowych niepewna, a rozejm dobiega końca. Kaczyński z Morawieckim ogłaszają rozejm, ale porozumienie może być tylko taktyczne. Rozłam nadal wisi w powietrzu. Odporność zaczyna się od wiedzy. Wystartował Europejski Tydzień Szczepień przeciwko chorobom, a w tym roku także przeciwko dezinformacji. O tym wszystkim w magazynie Polska i Świat już za chwilę, a teraz informacje w skrócie. Zaprasza Anna Kowalczyk. Szef Zonda Krypto żegna się ze swoimi współpracownikami do pisma przemysłowa Krala dotaru portal money.pl. Szef Giełdy Kryptowalut pisze w nim m.in., że pracownicy mają oddać służbowe sprzęt, bo ma związek z zabezpieczeniem informacji istotnych dla prowadzonego dochodzenia. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie oszustwa i prania pieniędzy. Klienci giełdy nie mogą wypłacić pieniędzy i mają zablokowane konta. Program Czyste Powietrze jest bezpieczny, zapewnia minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska podkreśla, że zaległości w rozpatrywaniu wniosków o płatność zostały w praktyce zlikwidowane. Dziś do resortu klimatu weszli funkcjonariusze CBA. Na wniosek Prokuratury Europejskiej zabezpieczyli dokumenty dotyczące programu z okresu od 1 czerwca 2021 roku.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 Jutro po południu Ukraina wznowi przez ropy rurociągiem przyjaźń. Informuje o tym agencja Reutera powołując się na swoje źródła. Rosyjska ropa nie płynie rurociągiem przez Ukrainę na Słowację i Węgrę. Od końca stycznia instalacja została uszkodzona podczas rosyjskich ataków. W nocy mija termin dwutygodniowego zawieszenia broni między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Dziś spodziewane były negocjacje obu stron w Islamabadzie. W Pakistanie jednak wciąż nie wiadomo, czy do spotkania dojdzie. Sytuację obserwuje Michał Strzałkowski, z którym teraz się łączymy. Witaj Michale. Dobry wieczór. Powiedz w takim razie, jakie sygnały płyną z Waszyngtonu i z Teheranu? Czy strony szykują się do kolejnej odsłony wojny? Czy jednak jest szansa na rozmowy, ostatniej szansy, nawet jeżeli opóźnione? szansa jest zawsze. Na to liczy myślę bardzo wielu y, mieszkańców Bliskiego Wschodu i bardzo wielu obserwatorów, ale na razie y, tego spotkania na horyzoncie nie ma. Tak jak y, mówiliście, miało ono się odbyć y, dzisiaj, no i y, się już y, wszystko na to wskazuje nie odbędzie. Być może dojdzie do niego jutro, no ale samolot z prezydentem, wiceprezydentem amerykańskim J.D. Vance'em nie wystartował w kierunku Iranu. Zamiast tego J.D. Vance udał się na pilne spotkanie do Białego Domu. Spotkanie według amerykańskich mediów poświęcone właśnie sytuacji na Bliskim Wschodzie. Również Iran, który sygnalizował, że delegacja jest gotowa do Pakistanu, do Islamabadu, stolicy tego kraju przylecieć, też się tam nie udała. Według informacji telewizji BBC, która się powołuje na swoje źródła w władzach Iranu, cały czas Iran jeszcze ostatecznie nie zdecydował, że też się w Islamabadzie pojawi. No a to rodzi obawy o to, skoro ten rozejm wygasa tak naprawdę już za kilka godzin. Bardzo mało czasu zostało że te walki zostaną wznowione. Donald Trump w wywiadzie dla telewizji CNBC powiedział dziś, że nie ma zamiaru tego rodzaju przedłużać choćby o krótko nawet, żeby tylko dać trochę więcej czasu na rozmowy. A zapytany, co w takiej sytuacji, gdyby czas się skończył, Trump powiedział, myślę, że będziemy bombardowali. No i podkreślał też, że Amerykanie są do tego gotowi i zaprzeczył informacjom, że miałoby brakować z powodu bardzo intensywnego użycia Amunicji. Tak dokładnie mówił Trump. Wykorzystaliśmy ten rozejm, żeby się dozbroić. Mamy bardzo dużo amunicji, bardzo dużo wszystkiego. Jesteśmy dużo potężniejsi niż wcześniej, czyli te 4 czy 5 tygodni temu. Teraz wykorzystaliśmy przerwę, żeby uzupełnić zapasy. Iran pewnie też starał się ten czas wykorzystać, aby się dozbroić. Wczoraj zatrzymaliśmy płynący do Iranu statek, którym wieziono pewne rzeczy. Statek prawdopodobnie chiński, choć pewności jeszcze nie ma. Zaskoczyło mnie to. Sądziłem, że mam bardzo dobre relacje z przewodniczącym Xi, ale cóż, wojny rządzą się swoimi prawami. Z kolei Mohamed Bagher galibaf przewodniczący irańskiego parlamentu, który no, był taką najważniejszą osobą w tej delegacji negocjacyjnej Iranu na poprzednich rozmowach w Pakistanie, powiedział, że Iran ma swoje asy w rękawie, jest gotowy rzucić nowe karty na stół. No i poprzez te karty rozumiał oczywiście e, nowe możliwości wojskowe. No ale o co dokładnie chodziło, tego nie precyzował. Obawy więc rosną o odmrożenie się konfliktu na Bliskim Wschodzie. Minister Spraw Zagranicznych Kataru Majed Al-Ansari apelował o to, żeby walk nie wznawiać. Popieramy plan przedłużenia rozejmu aż do czasu znalezienia pokojowego rozwiązania. Powrót do walki agresywnych działań nie leży w niczym interesie i przyczyni się do załamania się światowej gospodarki. Jesteśmy wdzięczni pakistańskim mediatorom za ich wysiłki. Też jesteśmy w stałym kontakcie z wieloma stronami i blisko monitorujemy sytuację. Kraje arabskie z rejonu Zatoki nie są wyłączone z tego całego procesu pokojowego. Wszyscy razem pracujemy nad udrożnieniem cieśniny Ormus. A no właśnie, a propos cieśniny Ormus, powiedz, co wiemy o tym, co się dzieje w cieśninie Ormus? Jest ona de facto otwarta czy zamknięta? Nie, zdecydowanie zamknięta. Dziś przez Ciesiny Orums przeszło tylko trzy statki. Wszystkie trzy płynęły bez bandery i nie bardzo było wiadomo, jaki kraj czy jakich armatorów reprezentują. Dwa z tych statków opuściły Zatokę Perską i wyszły w morze. Jeden z kolei do Zatoki Perskiej wpłynął. To bardzo, bardzo niewiele. Tu się szacuje, że jest kilkaset statków na samej tylko Zatoce Perskiej. To jest około 20 tysięcy marynarzy na tych statkach, które nie mogą Zatoki Perskiej opuścić. Z różnego rodzaju towarami, ale głównie są to e, jakieś produkty ropopochodne czy sama ropa, także nawozy e, sztuczne. No i tak jak mówiłem, też nic w zasadzie nie wpływa w drugą stronę, bo cieśniny blokują i Irańczycy, i Amerykanie. E, jedni blokują statki, które płyną z krajów arabskich z ropą w świat, e, drugie są blokowane czy, przez Amerykanów, to statki, które z irańską ropą wypływają. Amerykanie też nie chcą wpuszczać statków z ewentualnym zaopatrzeniem do Iranu, także e, cieśnina Ormus jest absolutnie zamknięta. A to tak jak słyszeliśmy, choćby przed chwileczką z ust szefa dyplomacji Kataru, jest bardzo poważny problem dla światowej gospodarki. I o tym wszystkim Michał Strzałkowski i Michale bardzo dziękuję, a tymczasem łączymy się z panem Marcinem Krzyżanowskim, znawcą Iranu z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu. Telewizja Al-Jazeera, powołując się na swoje pakistańskie źródła, mówi o tym, że dyplomaci od wielu godzin telefonicznie podejmują próby, by uratować te rozmowy. Czy według Pana uda się? Jest na to szansa niestety niewielka. Gdybym miał obstawiać to jednak skłaniałbym się bardziej ku wznowieniu walk, ale byłoby to tak szacunek 51 do 49. W tym momencie wszystkie scenariusze są jeszcze możliwe. Zarówno prezydent Trump lubi grać bardzo ryzykownie, zmieniać zdanie w ostatniej chwili i zmieniać, zmieniać właściwie całą, całą strategię negocjacyjną. Z kolei Iran stoi twardo na swoim stanowisku, że to on kontroluje sytuację i że nie negocjuje z pozycji słabszej i jest w każdej chwili gotów na wznowienie, jak również na kontynuowanie tej walki, której nie uważa za przegraną. Jaka frakcja według pana obecnie dzisiaj w systemie władzy w Iranie dominuje? Czy tych, którzy opowiadają się za tym, że z Amerykanami Należy mimo wszystko rozmawiać i dążyć do zakończenia tego konfliktu? Czy ta frakcja, która mówi, że te, ten brak y, zaufania jest tak duży, że nie damy się wciągnąć w żadne rozmowy? Niestety dla świata ta druga pierwsza frakcja również w tym momencie ma sporo do powiedzenia, jednak jej, jej siła polityczna znacząco osłabła, zwłaszcza po tym, jak, w czasie, jak przed wojną dwunastodniową Iran został zaatakowany w czasie trwania negocjacji de facto między jedną jej rundą a drugą, biorąc jeszcze pod uwagę fakt, że prezydent Trump, Podarł bez jakiegoś konkretnego powodu porozumienie nuklearne z Iranem, czyli tzw. JCPOA, sprawia, że strona irańska nie ma do Amerykanów zaufania za grosz i dominuje, dominuje tam opinia. <śmiech> Mówiące, że wszelkie negocjacje, wszelkie umowy z Amerykanami są tylko tymczasowe, ponieważ ich celem jest zniszczenie Republiki Islamskiej. Każdy rozejm będzie tak naprawdę czasem na przygotowanie się przeciwnika do walki, więc negocjować nie ma sensu, ponieważ Iran w takim w przypadku zaistnienia takiego systemu rundowego, czyli okresowych narodów, będzie systematycznie słaby. Strona irańska uważa, że tak silna jak teraz raczej już nie będzie, może się tylko osłabić. W związku z tym należy wykorzystać wszystkie szanse, jakie są, by je wyjść z tej wojny, jeśli nie zwycięsko, to niejako przegrane. Można odnieść więc wrażenie, że to Donaldowi Trumpowi się spieszy z zakończeniem tej wojny. Iran chce trochę grać na zwłokę z tych powodów, o których pan wspomniał, ale jeżeli do tych negocjacji rzeczywiście nie dojdzie, jeżeli nie będzie w ostatniej chwili przedłużenia tego rozejmu, no to należy się liczyć z masowymi bombardowaniami Iranu, które zapowiadał Donald Trump, także infrastruktury cywilnej no to by oznaczało dla Iranu potężne zniszczenia, e, a już teraz te cywilne, no ta cywilna infrastruktura jest bardzo znacząco zniszczona. Zgadza się. Jednak z punktu widzenia decydentów Republiki Islamskiej są to straty, które należy ponieść, jeśli miałoby to ocalić Republikę Islamską. Do tego też Iran trzyma w, trzyma w, swoim, w swoim ręku kilka wciąż bardzo znaczących kart, czyli blokada ciśniny Ormus, której najprawdopodobniej się usiłą Odblokować nie uda, oraz groźbę zniszczenia infrastruktury krytycznej, infrastruktury cywilnej, infrastruktury przemysłowej krajów Zatoki Perskiej. No, krótko mówiąc, Iran w tym momencie de facto próbuje szantażować cały świat. Czy Iran, czy też władze w Iranie według Pana jeszcze walczą o przetrwanie, czy ta stawka już jest dużo wyższa? Walczą cały czas o przetrwanie, w tym, w tym jednak wypadku z stawką dodatkowo jest też przetrwanie Iranu jako stabilnego państwa, nie tylko Republiki Islamskiej jako formy ustrojowej, jako aparatu politycznego, ale również właśnie Iranu jako państwa relatywnie nowoczesnego, które jest w stanie sprawnie funkcjonować. Wszystko, wszystko sprowadza się do tego, jak długo będzie trwać ewentualne, ewentualne, na ewentualne wznowienie walk i jak faktycznie intensywne będą naloty i czy Amerykanie zdecydują się zrealizować groźbę ataków na cele cywilne. No właśnie, jeśli, bo też z tymi groźbami po stronie amerykańskiej bardzo różnie bywa, to jeszcze jeden aspekt zapytam i o jednego aktora, czyli Izrael. Czy jeżeli dojdzie do wznowienia wojny na linii Stany Zjednoczone-Iran, to należy spodziewać się, że także na tej linii Izrael-Liban, czy też Izrael-Hezbollah znowu tam e, po, po, polecą kolejne rakiety? E byłbym zdziwiony gdyby tak nie było te, dwie, te dwa teatry działań są ze sobą powiązane pytanie, pytanie brzmi czy boj, czy te ostrzały zostałyby wznowione natychmiastowo czy dopiero po kilku dniach po tym jak po tym jak ta uwaga lotnictwa izraelskiego z, z Iranu znowu będzie mogła zwrócić się na cele nieco bliższe macierzystym lotniskom. Mając na uwadze, że to premier Benjamin Netanyahu parł do tej wojny, czy też do tej odsłony wojny, jeżeli ona zostanie wznowiona, to tak naprawdę on będzie wygrany? Najprawdopodobniej tak. Pytanie na jak długo? Tutaj trzeba pamiętać o tym, że właściwie z wszystkich państw regionu to tylko Iran jest otwarcie w drogi względem Izraela z innymi państwami albo ułożono sobie relatywnie poprawne, a nawet dobre stosunki, jak chociażby z Jordanią, z innymi są one napięte, ale nie wykleczają poza, poza retorykę, jak na przykład z Turcją, z innymi już... Zaczynały się, zaczynała się normalizacja stosunków jak chociażby z Emiratami Arabskimi czy Arabią Saudyjską. Tylko Iran został ostatnim Elementem niepasującym do tej układanki. Więc eliminacja Iranu jako militarnego i politycznego zagrożenia dla Izraela byłaby na pewno sukcesem dla premiera Netanyahu, być może nawet sukcesem pozwalającym mu osiągnąć ostateczną przewagę w nadchodzących jesienią to, wyborach to jest. To jeszcze informacja dosłownie z ostatniej chwili. Agencja Reutera podaje, że Donald Trump przekazał, że przedłuży jednak zawieszenie broni w wojnie z Iranem do momentu, aż propozycja, jak rozumiem, propozycja negocjacyjna Irańczyków zostanie przedstawiona i do momentu, aż dyskusje, czyli negocjacje amerykańsko-irańskie zostaną Zakończone. Czyli wygląda jednak, że ten scenariusz przedłużenia zawieszenia broni tutaj zostanie zrealizowany. Bardzo dziękuję. Marcin Krzyżanowski, znawca Iranu z Uniwersytetu Jagiellońskiego, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję. Polskie Radio. Jedynka. W magazynie Polska i Świat teraz Polska Polityka. Jest kompromis w Prawie i Sprawiedliwości założone przez Mateusza Morawieckiego Stowarzyszenie Rozwój+. Plus. Nie zostanie zlikwidowany, ale będzie działało wewnątrz partii. Tak oświadczył Jarosław Kaczyński na wspólnej konferencji z Mateuszem Morawieckim. Z kolei były premier oświadczył, że jego stowarzyszenie ma być otwarte na wyborców o umiarkowanych poglądach. Szczegóły zna Grzegorz Krakowski. Założenie przez Mateusza Morawieckiego stowarzyszenia wywołało napięcia wewnątrz prawa i sprawiedliwości. Do organizacji przystąpiło kilkadziesiąt osób, między innymi byli ministrowie i wiceministrowie rządu Mateusza Morawieckiego. Konflikt między środowiskiem byłego premiera a frakcją obecnego kandydata, pisma premiera Przemysława Czarnka, narastał. Ci ostatnio oskarżali Mateusza Morawieckiego o próbę budowy własnej partii. Jarosław Kaczyński zagroził, że dla wspierających inicjatywę byłego szefa rządu nie będzie miejsc na listach wyborczych. Rozłamu udało się jednak uniknąć. po o rozmowach prezes PiS i były premier poinformowali o osiągnięciu porozumienia. Będzie to sytuacja, w której partia będzie miała dwa płuca. Trochę tak jak Brytyjczycy mawiają, horses for courses, czyli są różne konie na różne wyścigi. A wszystko sprowadza się do tego, że inicjatywa Mateusza Morawieckiego nie będzie tworzyć struktur lokalnych, ani powoływać pełnomocników. Członkowie stowarzyszenia wejdą do Rady Eksperckiej. PiS zapowiedział Jarosław Kaczyński. Dzialność stowarzyszenia będzie prowadzona jakby wewnątrz partii. Powstanie Rada Ekspercka, ci, którzy się znaleźli, mówię tutaj o posłach w europosłach ewentualnie będą mogli działać. Mateusz Morawiecki dodał, że stowarzyszenie ma być otwarte na wyborców umiarkowanych poglądowo. Z dużą ambicją pomocy w dotarciu do tych właśnie bardziej aspiracyjnych marzeń naszych rodaków do środowisk. Niekoniecznie odpowiada mi do końca to sformułowanie centrowych, niektórzy dodają mitycznego centrum. Sytuację w PiS śledzili i komentowali politycy innych ugrupowań. Zdaniem marszałka Sejmu Włodzimierza Czerzastego Mateusz Morawiecki wzmacniał swoją pozycję w partii. Marszałek przez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 zostaje zawieszona. Z kolei Krzysztof Szczucki oraz Michał Dworczyk przekonywali, że wręcz przeciwnie. Nie tylko nie zostaje zawieszona, ale jak tylko zostanie zarejestrowana, rzuci się w wir działań. A teraz łączymy się z panią profesor Anną Siewierską z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dobry wieczór, pani profesor. Dobry wieczór Państwu. Jarosław Kaczyński spotkał się z... Mateuszem Morawieckim, panowie rozmawiali przy kolacji, wczoraj wieczorem ustalili, że na razie rozpadu partii nie będzie. To jest faktycznie takie mocne porozumienie, czy jednak taktyczny rozejm, pani zdaniem? Myślę, że bardziej taktyczny rozejm, bo niezależnie od tego, jakąkolwiek decyzję Jarosław Kaczyński podejmie, czy no, pokaże tutaj, że się dogadał z Mateuszem Morawieckim, czy wyrzuci go z partii, to tak czy inaczej wszystkie te działania będą umacniały samego Mateusza Morawieckiego i jego ludzi. Więc no, tą sytuację akurat rozgrywa lepiej Mateusz Morawiecki. Historycznie było tak, że Jarosław Kaczyński mając bardzo silną pozycję w partii, no, bardzo szybko potrafił tego typu sytuacje ucinać. Tutaj tak się nie stało, ale mimo wszystko, czy można założyć, że to jest taki scenariusz, dobrze, okej, okay, to na razie rozmawiamy, ale gdzieś Jarosław Kaczyński ma już plan na to, jak Mateusza Morawieckiego no, skarcić, że pozwolę sobie użyć takiego sformułowania. Myślę, że Mateusz Morawiecki już wcześniej wiedział w momencie, kiedy została przede wszystkim podjęta decyzja o tym, że no, kandydatem na premiera Prawa i Sprawiedliwości będzie Przemysław Czarnek. Mateusz Morawiecki już wiedział, że jego ludzie nie mogą liczyć na dobre miejsca na listach. I te działania, które podejmuje już od jakiegoś czasu, to są takie działania, które z jednej strony mają zmusić Jarosława Kaczyńskiego, żeby te dobre miejsca jednak Mateusz Morawiecki i jego ludzie dostali, a jeśli nie, to Mateusz Morawiecki w, w każdej chwili ma przygotowaną alternatywę. Więc myślę, że tutaj jednak to Jarosław Kaczyński został zaszachowany, a nie odwrotnie. Że, że chyba już trochę to ta władza mu rzeczywiście w partii umyka. To oczywiście nie jest, jest jeszcze za wcześnie, żeby powiedzieć, że to jest koniec Jarosława Kaczyńskiego, ale z całą pewnością Mateusz Morawiecki tą sytuację no, rozgrywa na korzyść swoich współpracowników. Z pewnością prezesowi prawej i Sprawiedliwości nie pomaga też to, w jakiej sytuacji sama partia się dzisiaj znalazła, jeśli popatrzymy na sondaże. Bez względu, na który sondaż spojrzymy, oczywiście są tam nawet takie wyniki, które mówią o 18 poparcia, ale nawet jeśli to są zaniżone trochę dane, to większość sondaży pokazuje, że faktycznie to poparcie dla partii spada i trudno Zarządza się taką partią. Natomiast pytanie jest o to, kto ma tutaj mocniejsze karty, bo może faktycznie jest tak, że ma je jednak Morawiecki, który tak jak pani powiedziała, może zawsze z tej partii wyjść, założyć klub, który byłby bardzo duży, gdyby wziąć pod uwagę te 40 czy 50 osób skupionych wokół niego w Sejmie i w zasadzie to on tutaj jest tym rozgrywającym. No, przede wszystkim zwracam uwagę na pieniądze, bo nie da się prowadzić kampanii wyborczej bez pieniędzy. Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście cały czas apeluje o to, żeby wpłacać pieniądze na ich kampanię wyborczą. Natomiast Mateusz Morawiecki akurat zasoby ma zabezpieczone, bo i on, i jego ludzie w, w, podczas tych ośmiu lat rządów Prawa i Sprawiedliwości no, zadbali o to zaplecze finansowe w różny sposób. Więc myślę, że on nie musi się martwić o pieniądze w przeciwieństwie do, do Jarosława Kaczyńskiego. I to może być taka jego jedna z najsilniejszych kart. Natomiast Mateusz Morawiecki w tej konfiguracji on sobie jest w stanie poradzić też poza prawem i sprawiedliwością, no bo y, ten układ, który jest teraz na scenie politycznej, on jest rzeczywiście bardzo skomplikowany, dlatego że y, owszem spada prawo i sprawiedliwości, ale y, dobre wyniki notuje Konfederacja. Z kolei koalicja, elektoratów, tak. Tak jest. Ko mhm. Z kolei koalicja obywatelska ma bardzo dobre y, notowania, ale jej y, koalicjanci mają bardzo, bardzo złe. Czyli tak naprawdę e, zwo, zwalnia się już od jakiegoś czasu miejsce na, na środku sceny hmm. politycznej. E, i, i, I to, jak się w tym momencie pozycjonuje y, y, Mateusz Morawiecki, no, może być takim właśnie elementem środka. Pani profesor, a co pani sądzi o tej teorii, która też mówi i też jest powtarzana na przykład przez niektórych polityków koalicji rządzącej, hmm. No tam są różne opinie na ten temat, ale niektórzy mówią, że to są właśnie takie szachy 5D, które pan prezes Jarosław Kaczyński rozgrywa, że to jest niby rozłam, że jest jakieś, jakieś nieporozumienie, ale de facto to ma wszystko na koniec dnia e, scalać tą partię i sprawić, że będzie ona silniejsza. Ach, <laughs> Rzeczywiście historia pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość niejednokrotnie już miało się rozpadać i yy, jednak te siły odśrodkowe zawsze były skutecznie... Tak, wyrzuceni tak, wracali tak. i wzmacniali partię. Też tak było. Tak jest. No mieliśmy już artykuły pod tytułem Koniec PiSu, a nic takiego się nie wydarzyło. Natomiast no, jednak też nigdy wcześniej nie było takiej przeciwwagi po prawej stronie sceny politycznej. To jednak jest nieporównywalna sytuacja. I ja, trudno mi sobie tutaj wyobrazić, żeby nawet jeśli ten konflikt byłby tylko i wyłącznie udawany, to żeby w jakikolwiek sposób Prawo i Sprawiedliwość mogło wygrywać na nim, bo sondaże pokazują, że jest wręcz przeciwnie, więc no, jednak ta ci wyborcy, ta grupa wyborców o poglądach bardziej prawicowych ceni sobie raczej jedność, a, a nie granie skrzydłami, więc no, y też słyszałam takie teorie, mhm. natomiast nie wydają mi się tutaj akurat uzasadnione. Czyli jeśli nawet byłby to jakiś scenariusz zaplanowany, to jednak to, co dziś oglądamy, e partii niekoniecznie musi służyć. E profesor Anona Siewierska z Uniwersytetu Rzeszowskiego była Państwa i naszym gościem. Pani profesor, bardzo dziękuję za rozmowę i komentarz. Więcej świata. A teraz wracamy na Bliski Wschód, ale tym razem do Libanu. Izraelska armia poinformowała, że żołnierz, który rozbił figurę Chrystusa w chrześcijańskiej miejscowości Debel w południowym Libanie i drugi żołnierz, który fotografował to zdarzenie, zostali odsunięci od służby bojowej i dostali po 30 dni więzienia wojskowego. Co ważne, armia przyznała też, że na miejscu było jeszcze sześciu innych żołnierzy, którzy nie zareagowali i nie zgłosili sprawy, a sama figura została dziś wymieniona na nową. Jest z nami Wojciech Cegielski korespondent. Zagraniczny Polskiego Radia, który zajmuje się tą sprawą. Witaj. Dobry wieczór. To może wyglądać jak wybryk jednego człowieka, ale te dzisiejsze informacje każą zapytać, czy to nie jest jednak sygnał czegoś większego, jakiegoś większego problemu w izraelskiej armii. Zdecydowanie tak, chociaż takie obrazki żołnierza, który młotkiem wali po rzeźbie Chrystusa, dokładnie w głowę Chrystusa, jeszcze rzeźbie odwróconej do góry nogami nie zdarzają się często. No to jednak mimo wszystko incydenty, które podobne incydenty były już w przeszłości, i to nie jest pierwsza taka rzecz, to nie jest jedyny sygnał. W ostatnich dniach armia bada też na przykład sprawę żołnierza sfotografowanego z naszywkami It's time for violence, czyli czas na przemoc. Hamas Hunters, czyli e, polujący na Hamas. E, agencje piszą też o przypadkach używania palestyńczyków jako żywych tarcz w gazie i na zachodnim brzegu. The Guardian pisze e, w nowym raporcie o przemocy e, o przemocy seksualnej wobec palestyńczyków na zachodnim brzegu i tak można by wymieniać. To wszystko zdecydowanie wpisuje się w dużo większy trend niż tylko jeden e, wybryk jednego człowieka. No to powiedz, co wiemy o tym, co o ile wiemy w ogóle, co siedzi w głowach tych żołnierzy Skąd bierze się taki brak oporu wobec niszczenia kościoła, meczetu czy świętego symbolu? Z kilku warstw naraz trzeba też powiedzieć przede wszystkim o tym, że to nie jest tylko to, co siedzi w głowie tych żołnierzy, bo to siedzi w głowie wszystkich Izraelczyków, czy też większości społeczeństwa izraelskiego. Ta, najwa ta najważniejsza przyczyna to trauma po 7 października 2023 roku, czyli po tym dniu, kiedy rozpoczęła się wojna w Gazie, kiedy Hamas, tysiące bojowników Hamasu szturmem wdarły się do Izraela i tam porywały, m, zabijały m, Izraelczyków na, m, na oczach innych ludzi i już 100 dni mniej więcej po ataku Hamasów w Izraelu, ten ból i strach wciąż były bardzo żywe i to podtrzymywało też bardzo wysokie poparcie dla tej wojny. Bo ten właśnie 7 października zmienił mentalność Izraelczyków, nawet tych, którzy byli w miarę przyjaźnie nastawieni do Palestyńczyków. To widzimy teraz także w stosunku do Libańczyków. Agnieszka Zagner z dziennikarka Tygodnika Polityka tak właśnie mówiła mi o tym kilka dni temu w Polskim Radiu 24 opowiadając o tym, jak zmienili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 Ale jest też drugi powód i on jest znacznie dłuższy niż tylko te dwa i pół roku. To jest wieloletnie odczłowieczanie przeciwnika. To się nie zaczęło 7 października. Widać to choćby po podręcznikach szkolnych, zarówno w, w części izraelskiej, jak i palestyńskiej. Po obu stronach dzieci często uczą się patrzeć na drugą stronę, nie jak na człowieka, ale jak na wroga. E, mówi się wręcz o karaluchach. E, to są rzeczy, które naprawdę istnieją w, w szkołach. E, izraelskie media głównego nurtu bardzo mało pokazują cierpienia cywilów w gazie, nie pokazują w zasadzie cierpienia cywilów w Libanie w tej chwili. No a jeśli nie widać twarzy tej, tego drugiego człowieka, no to dużo łatwiej zburzyć jego dom, meczet i figurę. A trzecia rzecz to polityka. Pod koniec 2022 roku do rządu Benjamina Netanyahu weszli Itamar Ben-Gwir i Becaler Smotrich. Skrajnie prawicowi politycy, którzy przynieśli ze sobą taki język język nienawiści. To są politycy, którzy mówili o, o Palestyńczykach w sposób, który absolutnie obniża próg empatii. No i teraz mamy tego skutek nie tylko nie tylko w wojsku, ale wśród bardzo wielu Izraelczyków. O bardzo niepokojących zmianach w izraelskiej armii, ale także w izraelskim społeczeństwie. Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Bardzo dziękuję. Polska i świat. A w naszym magazynie ponownie krajowe tematy. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli dziś do Ministerstwa, m.in. do Ministerstwa Klimatu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz oddziałów wojewódzkich funduszu. a Sprawa dotyczy nieprawidłowości w programie Czyste Powietrze. Wszystkie kontrolowane instytucje zadeklarowały pełną współpracę ze służbami i udostępnienie żądanych dokumentów. O szczegółach opowie Błażej Prośniewski.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 2021 roku i chodzi przede wszystkim o podejrzenie popełnienia przestępstwa przy wprowadzeniu tego programu. Działaniami CBA nie jest zaskoczona ministra klimatu i środowiska. Jak mówi Paulina Henik Henik-Loska, resort już wcześniej składał zawiadomienia do prokuratury w sprawie nieprawidłowości w programie Czyste Powietrze. Miało do nich dochodzić w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. To był po pierwsze lipiec 2022 roku, kiedy wprowadzono mechanizm prefinansowania. W naszej ocenie między innymi wtedy zaczęło dochodzić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 przeprowadzi Najwyższa Izba Kontroli w najbliższym czasie, co już zapowiedziała. Jednocześnie Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego przestrzega przed tym, aby przy okazji krytyki tego programu nie wylewać dziecka z kąpielą, bo czyste powietrze to dobra i potrzebna inicjatywa. Nie chciałbym, żeby te rozmowy o takich problemach finansowych czy jakichś kryminalnych sprawach wokół tego programu przyćmiły nam szerszy obraz, a szerszy obraz jest taki, że ten program jest świetnym narzędziem do masowej termomodernizacji naszych domów, do tego, żebyśmy płacili niższe rachunki do tego, żebyśmy się uniezależniali energetycznie od importowanych surowców. A do tej pory program Czyste Powietrze pozwolił już na zlikwidowanie około miliona tzw. kopciuchów w naszym kraju. Na wymianę czeka ich jeszcze 2,5 miliona. Do tematu programu Czyste Powietrze i osób, które zostały poszkodowane, powiemy także w audycji Wieczór z reportażem kilka minut po 23:00 W studiu jest Maciej Jastrzemski prowadzący ten program. Maczku dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam. Powiedz, proszę, czy wiadomo, ile osób mogło paść ofiarą nieuczciwych firm wykonawczych w tym programie, programie Czyste Powietrze i na czym polegał ten proceder? Około 13 tysięcy osób. W tej chwili takie są wstępne szacunki. Doprowadziło to między innymi do tego, że w całym kraju około 700 postępowań jest prowadzonych przez prokuratury, w tym prokuraturę europejską oraz policję. Część Została wszczęta po zawiadomieniach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska. A proceder ten no polegał niestety na takim klasycznym oszustwie. Przychodziła firma, mówiła, ja zgodnie ze wszystkimi wymogami europejskimi i krajowymi przygotuję Projekt wdrożę ten projekt, załatwię pieniądze, a potem okazywało się, że ta firma zawyżała koszty, dopisywała do tego projektu coś, o czym beneficjent środków z funduszu nie miał zielonego pojęcia, a całe odium tych oszów spadało na tych, którzy te pieniądze mieli tak naprawdę wykorzystać, a nie potrafili ich wykorzystać, bo zostali zablokowani przez oszustów. Jakub Tarka przygotował na ten temat zatytuł, zatytułowany Coś tutaj nie wyszła. Ja po emisji reportażu będę rozmawiał z adwokatem Marcinem Wolskim, doktorem Adamem Noconiem z Izby Gospodarczej i Tomaszem Decem z Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Łodzi. Wieczór z reportażem. Po 23.00 zaprasza Maciej Jastrzębski. Maćku, dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. A w naszym magazynie jeszcze jeden temat. Szczepienia od lat uznawane są za jedno z najskuteczniejszych narzędzi ochrony zdrowia publicznego. Dzięki nim udało się wyeliminować lub znacząco ograniczyć wiele groźnych chorób zakaźnych. Europejski tydzień szczepień to dobra okazja, aby przypomnieć dlaczego profilaktyka ma tak ogromne znaczenie i jak wpływa na bezpieczeństwo nas wszystkich. Szczegóły zna Anna Zakrzewska. Szczepienia chronią nie tylko przed zachorowaniem, ale także przed ciężkim przebiegiem chorób i ich powikłaniami. Dzięki powszechnym szczepieniom ostatni przypadek polio w Polsce odnotowano w latach 80., a ospy prawdziwej w latach 60. ubiegłego wieku. To dowód na to, że szczepienia są najskuteczniejszą ochroną przed chorobami zakaźnymi, podkreśla szef Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, profesor Ernest Kuchar. Potraktujmy szczepienia tym, że musimy ćwiczyć. No nie tak jesteśmy zrobieni. Pamięć trzeba ćwiczyć, mięśnie trzeba ćwiczyć, układ odpornościowy też trzeba ćwiczyć. I właśnie szczepienia są niczym innym, jak i rodzajem treningu dla układu odpornościowego. Program szczepień ochronnych w Polsce dzieli się na szczepienia obowiązkowe i zalecane. Ich obligatoryjność kończy się wraz z ukończeniem 19 roku życia. Zdaniem głównego inspektora sanitarnego, doktora Pawła Grzesiowskiego, powinniśmy jednak szczepić się regularnie, także w dorosłym życiu. Pamiętajmy, Pierwsze, co musi zadziałać, to jest obudzenie świadomości, bo większość osób dorosłych żyje w przekonaniu, że im szczepienia są niepotrzebne. Ja sporo pracuję wciąż w punkcie szczepień, przychodzą starsze osoby, jak przychodzi babcia z wnuczkiem na szczepienie i szczepimy wnuczka, pytam, a pani to co? Jakieś pneumokoki, coś? A po co? Pierwsza reakcja jest taka, że ja nie potrzebuję żadnych szczepień, sobie poradzę, mój organizm jest już dorosły, tak to funkcjonuje, wielu dorosłych nie docenia potrzeby i nie rozumie potrzeby szczepień i musimy w tym zakresie bardzo dużo tu, tu podziałać. Na wyszczepialność wpływ ma także dezinformacja, którą środowiska antyszczepionkowe rozsiewają w internecie. Sensacyjne nagłówki, podszywanie się pod fałszywe autorytety, wzbudzanie strachu czy tworzenie nieistniejących zależności pomiędzy szczepionami, a przypadkami zgonów. To tylko niektóre z technik manipulacji, jakie stosują. Jak zwraca uwagę Marcel Kiełtyka ze stowarzyszenia Demagog, w Polsce problem pogłębia mocno osłabione zaufanie do instytucji publicznych, bo kiedy ludzie nie ufają oficjalnym źródłom, łatwiej trafiają w ręce manipulatorów. Dziś trzeba zakładać większą ostrożność niż kiedyś. Sztuczna inteligencja pozwala tworzyć materiały, które wyglądają bardzo wiarygodnie. Na przykład lekarz mówi do kamery, jest biały fartuch, jest często jakieś logo, nawet placówki, jest spokojny ton. No i to może być całkowicie fałszywe, natomiast na pierwszy rzut oka bardzo trudno to rozpoznać. Jak się przed tym bronić? Po pierwsze sprawdzajmy źródła, czy materiał, który oglądamy pochodzi z oficjalnej strony instytucji. Zastanówmy się, czy autor proponując nam alternatywne sposoby leczenia danej choroby ma w tym motywacje finansowe, a przede wszystkim nie udostępniajmy pochopnie takich treści, bo sami w ten sposób taką dezinformację szerzymy. I tym tematem kończymy magazyn Polska i Świat, ale zanim się pożegnamy, to mamy jeszcze dla Państwa krótko informację o tym, co czeka nas w pogodzie. A jutro na przeważającym obszarze kraju, maksymalnie od 11 do 15 stopni Celsjusza, cieplej miejscami na zachodzie i północy kraju. W kraju około 17 stopni, chłodniej zaś miejscami na wybrzeżu około 8 oraz lokalnie w rejonach podgórskich około 6 stopni. I zaproszenie także do jutrzejszych sygnałów dnia. Gośćmi będą o 7.15 Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, a kwadrans po 8. Maciej Konieczny, poseł partii Razem. Teraz to już wszystko. Marcin Kowalski. I Magdalena Skajewska. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Jedynka polskie radio.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 więcej sportu. Tak, będzie więcej sportu, będzie o pieniądzach, których nie ma, kryptowaluty to temat, który się pojawia, będzie o tenisie, bo ciekawy turniej w Madrycie, o przygotowaniach siatkarzy do nowego sezonu, ale rozpoczniemy nietypowo, bo będą trzy dyscypliny na początek, na razie nie będę mówił, co to takiego, no i odwiedzimy Kaszuby, wieś, miejscowość, w której wychowywał się, w której rozpoczynała się przepiękna kariera Czesława Langa, więc Dużo tematów w kronicy sportowej. Kronika sportowa. Kronika sportowa. Cezary Góriew, dobry wieczór. Rozpoczynamy od ważnych zawodów w trzech dyscyplinach. W zapasach, podnoszeniu ciężarów i w boksie. O szczegółach Krzysztof Kuzak. Na zapaśniczych matach w tiranie biało czerwoni jeszcze bez medalu. Dziś walkę o brąz w stylu klasycznym w kategorii do 63 kg przegrał Maribek Salimow. Pochodzący z Czeczenii. zawodnik musiał uznać wyższość Karena Aslaniana z Armenii. No niestety, Maribek Salimow nie podołał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 z Europy, więc miejmy nadzieję, że z niego będzie jeszcze pociecha. Pierwsze walki w eliminacjach przegrali Mateusz Szewczuk, Kamil Czarnecki i Gerard Kurniczak. Ten ostatni wystąpi jutro w repasażach do walki o brąz, gdyż jego rywal broniący tytułu Kirył Miłow awansował do finału. Na mistrzostwach Europy w podnoszeniu ciężarów Wiktoria Wołk na ósmym miejscu zakończyła rywalizację w kategorii do 63 kg. Polka w dwuboju uzyskała 208 kg, 95 w rwaniu i 113 w podrzucie. O jej występie mówi trenerka kobiecej kadry Paulina Szyszka. Generalnie, no, jeśli chodzi o pierwszy bój, rwanie to było bardzo fajne i takie pewne w wykonaniu Wiktorii. W pełni skoncentrowana przystąpiła do tego boju. Wszystkie trzy próby zaliczyła w bardzo dobrym stylu, no ale w podróży już tak dobrze nie było. Zaliczyła tylko pierwsze podejście na 113 kg. Natomiast e, sam start e, w mojej opinii był e, dobry. Wiktoria skończyła na ósmym miejscu w Europie, poprawiła swój wynik sprzed roku. W rywalizacji mężczyzn w wadze do 71 kg Piotr Kudłaszyk zajął dziesiąte miejsce. Przykra niespodzianka w Pucharze Świata w boksie, w Fos de Iguassu w Brazylii. Na jednej 8 finału udział zakończyła Julia Szeremeta. Wicemistrzyni olimpijska z Paryża w wadze do 57 kg była rozstawiona z jedynką i w pierwszej walce przegrała z Węgierką, Vladislavą Kuchtą 2-3. do to nie był jedyny polsko-węgierski pojedynek dzisiejszego dnia. Wcześniej rywalizująca w kategorii do 48 kg Angelika Krzysztoforska wygrała z Lidią Selecki i awansowała do ćwierćfinału. finału. Uniopole przegrało z BKS Bielsko-Biała 0-3 w trzecim meczu brązowy medal Ekstraklasy Siatkarek. W rywalizacji do trzech zwycię zespół z Opola prowadzi 2-1.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 A teraz są, nie wiem, warte no 700 złotych czy 600 złotych jakoś tak. Jakbym miał więcej złotych, nie wiem, tam powyżej 10 tysięcy złotych, to prawdopodobnie bym to no, wypłacił. A to 1600 złotych, to po prostu jakby zrobiłem sobie z tego taki eksperyment no badawczy, który po prostu mi obadać jakby ruch tej giełdy. No i okazuje się, że mogłem wypłacać te pieniądze po prostu. Może byłbym bogatszy o 1500 złotych. Na pieniądze czekają wciąż m.in. Damian Żurek oraz wszyscy medaliści Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek i Władimir Semirunny. Ich łączna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 A w Kronicy Sportowej o miejscu, gdzie rozpoczynała się kolarska przygoda Czesława Langa, relacja Andrzeja Grabowskiego. Dyrektor Tour de Pologne, patron tego miejsca, wyjątkowy człowiek, sprawca całego zamieszania Czesław Lang. Dzień dobry. Kłaniamy się z miejsca wyjątkowego ze Szkoły Podstawowej imienia Czesława Langa w głowach. Tu w Kołczygłowach pan Czesław urodził się. Tu na ścianie szkoły jest olbrzymie zdjęcie Langa. Pod szkołą, dodajmy, stoi też pomnik mu poświęcony. Dziś uczniowie, często ubrani od odświętnie, uczestniczyli w kilku uroczystościach jednocześnie. Ich szkoła otrzymała bowiem herb. Oni sami dostali oficjalne szkolne stroje, ale przede wszystkim poznaliśmy sektor Czesława Langa to fragment pierwszego etapu tegorocznego Tour de Pologne, z Gdyni do Koszalina. Około 60 kilometrów pokonamy jednak na Kaszubach. Początek w Parchowie, po drodze między innymi bytów, aż do premii specjalnej w Kołczygłowach. Tą trasę znam od, od małego, już pierwsze wyścigi, nawet na tych rowerach takich na Ukrainie jechałem tutaj. Tutaj po tych hopkach będzie duże ten pojazd, dlatego właśnie trochę bocznego wiatru i tak dalej ten peleton może się rozrywać. Opowiada Czesław Flank, a to wójt Kołczygłów Artur Kalinowski to rzeczywiście będzie wyjątkowe wydarzenie. To jest swoisty powrót do korzeni, ten region. Jak bardzo się zmienił w ciągu rzeczywiście 20-25 lat. No Kaszuby bardzo wypękniały. Przejechałem 40 km właśnie po trasie etapu, który będzie tymi szlakami podążał. No i jest tutaj przepięknie. Dodaje Tomasz Marczyński nasz były świetny kolarz, teraz ekspert TVP Sport. No ten etap będzie długi, 240 kilometrów. Ten etap jest pofałdowany i mocne wiatry to czasami dla kolarzy jest jeszcze większe wyzwanie niż długie strome podjazdy. W ogóle z perspektywy zawodowego kolarza wy zauważacie po pierwsze ładny widok, a po drugie to co się dzieje wokół? Czy jesteście tak na tym, co przed Wami, że dopiero po karierze się zauważa. Zależy od etapu, jakby te pierwsze kilometry na pewno jest troszeczkę napięcie. Zaraz po starcie, do momentu, kiedy uformuje się już ucieczka na czele peletonu, wtedy rzeczywiście jest troszeczkę więcej czasu, żeby się trochę rozluźnić, porozmawiać z kolegami, ale też troszeczkę rozejrzeć wokół i zobaczyć serię, która nas otacza. Przy okazji Czesław Lang zdradził nam więcej o trasie Tour de Polonia. Ponieważ wyścigu dawno nie było na północy Polski, to jego hasłem jest północ-południe. Pierwszy etap już znamy, a potem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 będzie na kocierzy, też ciężki, wymagający podjazd. Szósty etap królewski bo jesteśmy w Bukowinie i kończymy w Jelicce jazdą indywidualną na czas. 83. Tour de Polonii potrwa od 3 do 9 sierpnia niezmiennie z dumnym patronatem radiowej jedynki. W ubiegłym tygodniu poznaliśmy skład reprezentacji Polski siatkarzy na tegoroczny sezon. W gronie wybrańców trenera Nikoli Grbicza pojawiła się wyjątkowo duża grupa debiutantów. O tym rzecznik Narodowej Drużyny Olimpijczyk z Atlanty Mariusz Szyszko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 i to tak, trzeba te wszystkie ubytki zapełniać. Piłkarze Pogoni Szczecin mają dziś piękny jubileusz, ale też mają poważne problemy. Do studia Kroniki zgłasza się Artur Dyczewski. Pogoń Szczecin dziś świętuje swoje 78. urodziny. Z Pogonią od dziecka związany całe życie jest Andrzej Rynkiewicz, piłkarz szczecińskiego klubu, kierownik, dyrektor, człowiek orkiestra, że tak powiem. Pogoń Szczecin ma pan w sercu i na pewno pana teraz podejrzewam, boli ta sportowa mizeria szczecińskiego klubu. Zgadzam się z tym, a przy okazji się pochwalę, że jestem o przeszło dwa miesiące starszy od Pogoni. <taki> tak ja sobie mówię, że tę urodziny mam jak gdyby w tym samym roku 1948. Pogoń straciła swoją tożsamość. To był klub, w którym grali w większości piłkarze z regionu. Nie tylko ze Szczecina, z okolic Szczecina, z Pomorza Zachodniego. Ten klub miał swoją tożsamość. Oczywiście były takie czasy, że pojawiali się piłkarze zagraniczni, ale było ich niedużo i oni stanowili też wartość dodatnią do tej drużyny. Teraz ze świecą szukać polskich piłkarzy w składzie portowego klubu. Bogoń była zawsze klubem regionalnym. To nie była światowa firma jak Inter, tylko to była regionalna. I bardzo dużo grało ludzi nie tylko wychowanków Pogoni, ale także grali z całego województwa. No nie ma co ukrywać, portowcy są mocno zagrożeni spadkiem. Oczywiście mój optymizm przed sezonem był dużo większy. No i trzeba pamiętać o jednej rzeczy. O stoją Pogoni był to, że Grosicki był w gazie. Wyraź wyraźnie, że to nie jest ten jeszcze sprzed trzech miesięcy. To nie jest ten Grosicki. Ja wierzę, że pogoni się utrzyma, natomiast muszę powiedzieć, że też konie rzędy temu, kto powie, kto spadnie z ligi. Naprawdę. Ponownie o sporcie. Jutro po szóstej w Sygnał Dnia. Kronika Sportowa Polskie Radio Jedynka Nie biadol, nie beczbe Nie maruć, nie męć, bo Wystarczy tylko ruszyć się Na pogodny szlak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 Potrafią trafić w końcu. Bang, bang. Potężnym ciosem w marny los. Reklama. Ależ. Się.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 Reklama Radio Kierowców Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Koniec kłopotów na autostradzie A2 i to w dwóch punktach. Pierwszy, koncesyjny odcinek między Czcielem a Nowym Tomyślem w pobliżu 107 kilometra, gdzie auto osobowe potrąciły pracownika obsługi autostrady, a jezdnia w kierunku Warszawy była zablokowana. Teraz jedzie się w stronę stolicy bez kłopotów przez 106 km dwójki. Nie ma już także utrudnienia na odcinku Węzełowicz, Węzełódź Północ w pobliżu Nowostawów Górnych na 367 kilometrze na jezdni w kierunku Poznania. Droga ekspresowa S3, odcinek węzeł Sulechów, węzeł Zielona Góra Północ. W pobliżu miejscowości Zawada na 187 km auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Koniec utrudnień na s na odcinku węzeł Lubin południe, węzeł Legnica Północ w pobliżu miejscowości Chrustnik na 280 km, gdzie zepsuta ciężarówka blokowała jeden pas jezdni w kierunku Zielonej Góry. Blokowała, bo jedzie się już bez jakichkolwiek kłopotów. Czas S7, odcinek Tarczyn-Grójec, miejscowość Podole, 27 km. Motocykl uderzył w bariery. Motocyklista poniósł śmierć. Zablokowana została jezdnia w kierunku Radomia oraz lewy pas w jezdni w kierunku Warszawy. s 8 w stolicy. Węzeł Modlińska, 16 km, zdarzenia autoosobowego z ciężarówką. Zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Białego Stoku. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na południowym wschodzie umiarkowane i początkowo duże.